Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach. Witam z tej strony znowu Robert Hecyk, to ciągle pierwsze wydanie Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko, strefa przyjaznych technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net adres do korespondencji makowisko.info@gmail.com dwa dni temu to już dwa albo trzy dni dwa dwa dni temu ym, dostałem paczkę w paczce był telefon iPhone 3GS i jak pamiętacie próbowałem się z nim zaprzyjaźnić obiecałem wtedy że będę się dzielił postępami w moim zaprzyjaźnianiu się z iPhone'em. No i właśnie to jest druga część pierwszego wydania Makosfery, w której słów kilka o tym, co w tych ostatnich dniach udało mi się zrobić. Nie mam specjalnie dużo czasu, żeby pracować z yy, iPhone'em. To nie jest tak, że mogę sobie usiąść i, i po prostu się nim bawić. Może w tych dniach, jeszcze w ciągu już niecałych dwóch tygodni, kiedy będę miał telefon w domu. Może się taka chwila zdarzy, ale póki co to moje korzystanie z iPhone'a przypomina dość, mimo wszystko, takie zwykłe korzystanie z telefonu. I skoro przy tym jesteśmy, to zdaje się, że należy powiedzieć o tym, że jest to dość bateriożerny telefon, bo w ciągu dnia rozładowuje się 80-85% baterii, a kiedy bateria już jest gdzieś tam w okolicach 20%, to telefon się skarży, że jest rozładowana. Tak więc nie jest to telefon do długodystansowych wyczynów. Wiem, że Apple, zwłaszcza po publikacji uaktualnienia do wersji 3.1 Oprogramowania, oprogramowania dla iPhone'ów. Apple się zabrał za mm, zbadanie tego problemu, więc być może pojawią się jakieś aktualizacje, które zaradzą temu wyciekowi energii. A, a skoro z kolei jesteśmy przy y, aktualizacji do wersji 3.1, zrobiłem taką aktualizację, ponieważ iPhone, którego otrzymałem, miał soft w wersji 3.0 i dzięki tej aktualizacji... <coughs> Pojawiły się nowe możliwości, otóż tak, otwórzmy sobie przykładowo notatki. Jest to aplikacja do, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, do robienia notatek. Klikam podwójnie. I teraz tak, ponieważ jest to aplikacja, która będzie nam pokazywać klawiaturę wirtualną, Mogę ją obrócić w poziomie, co niniejszym uczyniłem. Telefon się powinien za chwilę... Orientacja Właśnie, już się zorientował. Notatki. Zacząłem coś tutaj już pisać, ale to skreślę w takim razie. Chociaż powiem Wam tak, ja w tej chwili ładuję ten telefon, więc kabel... Kabel jest po prawej jego stronie i przyznam się, że jest mi to trochę niewygodnie. Dlatego wolę w tym wypadku obrócić telefon do pozycji pionowej i wtedy ten kabel mniej mi przeszkadza. Kiedy się nie trzyma telefonu kiedy się nie trzyma przepraszam, kiedy się nie ładuje telefonu nie, nie wystaje że ten kabel, żadna wtyczka wtedy owszem można sobie Trzymać telefon również w poziomie i wtedy jest trochę więcej miejsca, ale bez przesady, bo klawiatura nie rozciąga się na całą szerokość dotykowego ekranu. Natomiast... Ekran na... zablokowany. O, właśnie, zablokował nam się ekran. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że łatwo, trzymając telefon w poziomie, przykryć sobie palcem głośnik głośniczek jest na dolnej krawędzi, trzymając w pełni telefon głośniczek jest na dolnej krawędzi jest to taka, taki otworek malutki, na dolnej krawędzi telefonu, nawiasem mówiąc jak na taką malutką dziurkę, na taki malutki otworek, to przyznam wam, że telefon ma znakomity dźwięk, nie słuchałem iPoda jeszcze na nim, na tym głośniczku to skoro już o tym mowa bardzo dobrze go słuchać z tych słuchawek dostarczonych przez Apple, razem z iPhone'em, oczywiście to nie są słuchawki, nie wiem, jakieś super, super ale jest to znacznie lepsze niż słuchawki, których używam, nie wiem, do mojego dyktafonu czy takich podstawowych słuchawek, jakie, jakie znamy, rzeczywiście bardzo dobrze i czytelnie przenoszą selektywnie również, i wysokie, i niskie, i średnie tony. Także naprawdę są niezłe. Ale wracam do notatek. Zablokował nam się telefon. Co robić wtedy, kiedy się blokuje telefon? No to od razu może będziemy analizować, co po kolei robimy. Kiedy telefon jest zablokowany, to nawet ta końcówka ekranu, gdzie są paski statusu, Również przestaje być wrażliwa. Żeby móc sprawdzić, nie wiem, status sieci, godzinę, poziom baterii i czy ewentualnie ktoś dzwonił, należy coś nacisnąć. Na przykład, nie wiem, no, głośność. A nie, nie coś. Jednak dobrze. Należy nacisnąć klawisz home, początek. Podaj nam godzinę i przesunąć w prawo. Środa 23. Będzie 3. data. Ładowanie baterii Potem 100%. Jest, bateria się ładuje, jest już naładowana do 100%. Odblokuj. I teraz odblokuj. Klikam odblokuj. podwójnie. Notatki. Jestem już na notatkach, bo, bo byłem, bo tu właśnie zostawiłem e, mój telefon. Nie mówi właśnie tylko ten testowy telefon ostatnio, kiedy się zablokowała klawiatura. Wchodzę w notatki. To podwójne kliknięcie, o którym mówimy, to jest, słuchajcie, takie właściwie muśnięcie. Lekko, dosłownie się podnosi palec. Jest to gest prawie, że niezauważalny. Nie ma mowy o jakimś silnym stukaniu. Bo to silne stukanie może być niezidentyfikowane przez, przycisk. E, przez e, telefon. Podobnie... To 11, 31, przycisk. No proszę, ta notatka się też zapisała, widzę tutaj. To tą notatkę właśnie zaraz skasujemy. Ale m, mówiłem o tym, że... E, Także to przewijanie z lewej w prawą jest bardzo takie delikatne. Ja mogę wam powiedzieć, że ja trzymam telefon na dłoni i kciukiem, a ściślej mówiąc boczną krawędzią kciuka, lekko na skos ułożoną, przewijam w prawo i przewijam w lewo. Automatyczne, wielkie Większość obsługi tego, tego telefonu ja osobiście wykonuję jedną ręką. Oczywiście są takie komendy, kiedy się używa dwóch palców, i wtedy wygodniej jest, no nie wiem, kiedy czytam coś, kiedy, nie wiem, odbieram telefon albo uruchamiam iPoda. To dobrze jest wtedy mieć w drugiej ręce telefon rzeczywiście. Ale chciałem też zdementować, jakoby stuknięcie dwoma palcami podwójnie było jedyną metodą na, na przykład odebranie telefonu albo zakończenie połączenia. To nie jest tak, bo możesz też odebrać przecież telefon posługując się przewijaniem właśnie i przewijając do pozycji, do pozycji odbierz. No Notabene chcąc zobaczyć, kto dzwoni, też musisz e, przewinąć do tej pozycji. E, także można spokojnie odbierać telefony jedną ręką. Prawdą jest, skoro mówimy już o odbieraniu, e, że zakoń, zakończenie połączenia nie zawsze e, jakoś to podwójne stuknięcie dwoma palcami, nie, nie zawsze telefon na to reaguje. Nie wiem, czy to jest złe moje stukanie, czy... Czy jest to wada akurat tego, czy gestu, czy raczej telefon źle reaguje na to, ale jest prosty sposób na zakończenie połączenia. Trzeba nacisnąć krótko klawisz Sleep i wtedy połączenie zostaje zakończone. A klawiatura zostaje zablokowana, tak jak teraz właśnie. I znowu Home, czyli początek. 11:38 Ładowanie odblokuj. Przycisk. Odblokuj. Proszę bardzo. Notatki. Notatki 1. Notatki i jesteśmy już tutaj w środku. To Szukaj. Polek to 11.31. 31. Trzeci. To 11. Notatki dodaj. Szukal. To 11. Dobrze, kliknijmy. Kliknijmy w tę notatkę Toi. Notatki, Napisałem przycisk. trzy litery, po prostu i. Dodaj, przycisk. Dziś, 0920, toj, pole tekstowe. Poprzednia notatka. Wyślij, usun, przycisk. Usuń, proszę bardzo. Usuwam. Usuń notatkę, przycisk. Anuluj, przycisk. Usuń notatkę, przycisk. Pyta się jeszcze, czy to rzeczywiście tak. Usuń notatkę, notatki. Dodaj. Przycisk. Dodaj notatkę i podwójne kliknięcie. Dodaj. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczne wielkie litery włączone. Słyszycie. Pole tekstowe. Ja kliknę jeszcze dwukrotnie, żeby w nie wstawiania wejść. Punkt wstawiania na końcu. Punkt wstawiania na końcu. Mówi mi, gdzie jest punkt wstawiania, ale ten koniec jest jednocześnie pierwszą, e, pierwszą pozycją tego tekstu. Duże E. Duże e. Duże T. Jestem na dużej literce T. Duże Klikam. Chcę napisać proste zdanie. To jest notatka testowa że to pole tekstowe, edycja automatyczne wielkie o o to o no, To jest no, o, o. To jest no. Pole tekstowe. Edycja. O, tak. I kropka pa. zrobimy. Więcej cyfry. Więcej, więcej znak zapytania. Przecinek. Kropka. Kropka, testowa. To jest wiadomość testowa, spróbujemy ją przesłuchać. W tym celu używamy pokrętła. Pokrętło to jest coś takiego. Ja już go przed chwilą używałem, ale teraz wyjaśnię, jak to działa. Pokrętło to jest coś takiego, że jednym palcem jednej ręki. Można to zrobić jedną ręką również, ale trzymam teraz telefon. Kiedy pisałem, trzymałem telefon oburącz, oparty na palcach wskazującym, środkowym i serdecznym, a kciukami pisałem. Jak widzicie, nie jestem jakimś super demonem szybkości pisania na iPhone'ie, ale mam go dopiero od dwóch dni. Nie wiem, czy szybciej napisałbym sms albo jakąś notatkę na mojej klawiaturze. Noki, być może, ale Noki używam już od lat 2,5 tej akurat, a wszystkich innych telefonów z klawiszami używam od... No znowu nam się zablokował. A wszystkich innych telefonów komórkowych używam już no, chyba ze 12 lat, więc to nic dziwnego, że ewentualnie można pisać szybciej na klawiszach. Znów muszę odblokować telefon bo mam wam pokazać pokrętło. Pokrętło służy do tego, aby zdecydować, jak chcemy się poruszać, czy to na stronie www, czy to w tekście, czy chcemy się poruszać wyrazami, czy chcemy się poruszać słowami. Na stronach www możemy jeszcze wybrać linkami, nagłówkami, odwiedzonymi, nieodwiedzonymi linkami, grafikami, tekstami statycznymi. Czym tam jeszcze? Ech. Chyba tyle, ale pewności nie mam. Jest mnóstwo tych możliwości. Tak jak macie na przykład w jos tą kombinację klawiszy insert F7 i wchodzimy w spis linków. Tak tutaj przez pokrętło możemy sobie wybrać, jak chcemy się poruszać, jak chcemy nawigować. Więc tak, odblokowuję jeszcze raz. Odblokuj, przeciw, odblokuj. Notatki, to jest notatka testowa. A słyszeliście sami, to jest. notatka testowa. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania na początku. I teraz tak. Pokrętło to jest figura, czy gest, który się wykonuje dwoma palcami. Ja go wykonam dwoma kciukami. Jeden z nich przesuwa się w dół, drugi do góry. Jak sobie to wyobrazicie, to widzicie od razu. O, przepraszam bardzo. Dotknąłem tutaj jedyneczki. A, muszę wrócić z pozycji cyfr do liter. Dobrze. Otóż pokrętełko. Pokrętełko. Tu mamy edycję. Za chwilę ją pokażę, bo od tego się właściwie zaczęło, że chciałem pokazać przecież nową funkcję, jedną z nowych funkcji wersji 3.1 oprogramowania. Zaraz do tego wrócę. Słowa. Słowa. Znaki. I znów edycja. Słowa. Słowa. I teraz jednym palcem przesuwając w dół lub w górę mogę się poruszać słowo naprzód, słowo wstecz. To jest notatka testowa, testowa notatka jest to. Prawda? A spróbujmy znakami. Edycja, słowa, znaki, duże T.O. O, odstęp, J, P, S, T, odstęp, P, O, T, A, -T -A odstęp. S, te, op, a, kropka. prawda a teraz Pyt, edycja edycja zaznacz wszystko zaznacz zaznacz wszystko zaznacz zaznacz zaznacz wszystko zaznacz chcemy zaznaczyć to co zaznaczmy K. zaznaczyłem jedno słowo i mogę wyciąć, skopiować, Wytnij. a wytnijmy na przykład. Testowa, wycięta. I teraz... Słowa, notatka, jest to. To? To jest notatka. Pamiętacie, że mieliśmy napisane to jest notatka testowa. Notatka. A teraz ustawiam się przed notatką. Znaki, słowa, edycja. Zaznacz wszystko. Zaznacz wklej. Teraz się pojawiła funkcja wklej. Nie było jej wcześniej, no bo nie było niczego skopiowanego, ani wyciętego w tym wypadku. Mamy funkcję wklej. Testowa wklejona. Testowa wklejona i w takim Słowa. razie... To. to jest testowa notatka. Już nie jest to. Przepraszam, to już nie jest... To jest notatka testowa, tylko... To jest testowa notatka. Poproszę go teraz, żeby przeczytał całość od góry, czyli do miejsca, w którym się teraz znajduje, czyli dwoma palcami w górę. To jest testowa notatka, pole tekstowe, edycja, automatyczne wielkie litery włączone. Czytam całą, wszystko mi czyta, nie tylko pole tekstowe. Dotykam dwoma palcami jednocześnie i milknie mi. Jak dotknę jeszcze raz, będzie czytał dalej. No, to napisaliśmy sobie notatkę. Myślę, że możemy z tego wyjść. Początek. Notatki. To była jedna z funkcji właśnie niedostępnych dla voiceovera w trzeciej wersji, w trzeciej wersji, wersji 3.0 iPhone'a. Czyli edycja, wycinanie, zaznaczanie, wklejanie. Takie tam. Usuwanie, gdybym nacisnął klawisz usuń, telefon usunąłby fragment zaznaczony. Z całej tej radości, że ten telefon do mnie dotarł, w pierwszym odcinku w sumie go wam nie opisałem za bardzo. Nie opisywałem go, bo przeszedłem od razu do działania. Ale teraz, skoro już pierwsze emocje opadły i siedzę sobie trochę nad nim, deliberuję, długie, i zastanawiam się, czy to jest telefon, który może spełniać moje oczekiwania. Opiszę wam go nieco. Dziękuję pani, pani Agato. Opiszę wam go nieco i, i podzielę się kilkoma takimi myślami, jakie przyszły mi do głowy w tych dniach, kiedy go próbowałem. Otóż tak. Po pierwsze, telefon leży w dłoni świetnie, ma zaokrąglone krawędzie, aczkolwiek jest trochę szeroki kto widział iPhone'a miał go w ręku ten wie o czym mówię niemniej w mojej dłoni leży ten telefon sobie wygodnie dłoń nie cierpi z powodu kanciastych krawędzi bo takich krawędzi po prostu ten telefon nie ma o ile na przykład mój biały MacBook, biedactwo posiada dość ostre krawędzie i jeśli nie leży on niżej niż poziom moich dłoni, no to trochę, trochę cierpię przy pracy na komputerze, to telefon po prostu nie daje się mu nic zarzucić, jeśli chodzi o ergonomię, o to, jak się ten telefon trzyma. Trzymając go, sobie może pozwolę wyłączyć go z prądu, już to nie jest potrzebne, trzymając go w dłoni, w pionie widzimy pod palcami pod palcem ściśle mówiąc, środkowym przynajmniej ja tak go trzymam prawej ręki mamy trzy takie wypustki dolna wypustka to jest dolna wypustka to jest w dół minus głośność kto słyszał jak się zgłaśnia i ścisza komputer Apple to wie, że to jest właśnie ten dźwięk, ten sam efekt kiedy się nic nie dzieje kiedy nie gra iPod, kiedy nie mówi synteza to zmniejszanie i zwiększanie głośności dotyczy dzwonka natomiast kiedy naciskam klawisze minus i plus czyli, czyli ściszanie i zwiększanie głośności kiedy naciskam go w czasie, gdy mówi synteza, to zwiększa się głośność syntezy i nie zgadzam się z opinią. A to z kolei wygaszasz się włączy w komputerze. Nie zgadzam się z opinią tych, którzy twierdzą, że, tego, że tej syntezy nie można zrobić głośno. Można, jak najbardziej. Gorzej, kiedy trzeba w czasie rozmowy coś zrobić. Albo no właśnie, kiedy rozmawiasz przez telefon i próbujesz znaleźć jakieś opcje telefonowania. Wtedy to słychać bardzo bardzo marnie. Być może jest, jest jeszcze coś, czego ja nie odkryłem i jeśli to odkryję, to na pewno nie omieszkam się podzielić tym odkryciem. A propos odkrycia i rozmowy telefoniczne, no miłe jest to, że kiedy rozmawiasz przez telefon i odłożysz telefon od ucha, chcąc no właśnie chcąc, nie wiem, odpocząć choćby od słuchawki przy uchu, ale rozmawiasz nadal przez ten telefon, to automatycznie uruchamia się system głośnomówiący. Kiedy telefon do ucha przyłożysz, z powrotem system się wyłącza i następuje przełączenie rozmowy na słuchawkę zwykłą, czyli na tę, którą trzymasz przy uchu. No Jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, taka mała rzecz, a cieszy akcelerometr tutaj pokazuje co potrafi tak samo jak zresztą przy obracaniu telefonu, żeby trzymać go w poziomie wracam więc do, do tego jak nasze palce są tutaj na, tym, na tej obudowie poukładane i, i co one mają do dyspozycji tak więc powiedziałem minus i plus i ym, jest taki Śmieszny dość przełącznik, taki zwykły fizyczny przełącznik, nie żaden elektroniczny przycisk, nie wiadomo co. Jest to przełącznik trybu cichego, wibracji. Może to będzie słychać jakoś, kiedy przełączę go. Następuje właśnie wibracja. Telefon powiadamia nas, że właśnie przeszliśmy w tryb cichy. Wtedy przestają się odzywać różne dźwięki, jakie telefon wydaje. Wszelkiego rodzaju pykania, klawiszy, no właśnie dźwięki, które mówią, że telefon jest odblokowany lub że właśnie wybraliśmy jakąś funkcję. Ale oczywiście nie milknie voice-over, nie milknie Agata. Ona nadal mówi wtedy, kiedy się ją o to poprosi. Sama nie. Telefon w trybie cichym naprawdę jest cichy. To jest to, co mamy pod środkowym palcem ręki, kiedy trzymamy telefon w prawej dłoni. Na górnej krawędzi, obok tej tacki z kartą SIM, do której się dobierałem w poprzedniej części makosfery, jest klawisz SLEEP. I ten klawisz SLEEP może również być wyłącznikiem telefonu, jest to również bardzo wygodna blokada klawiatury. To mi się nie za bardzo właśnie widzi w mojej noki, że ja muszę dwa klawisze nacisnąć i jeszcze uważać, żeby on na pewno właściwie zinterpretował komendę dwóch klawiszy jako blokady klawiatury. Tutaj naciskam ten jeden klawisz, on się nie, nie daje nacisnąć przypadkowo. Teraz go nacisnąłem i widzę, że można dzięki niemu również odblokować. Właśnie pojawiła się ikonka odblokuj. Odblokuj. odblokuj, ale jego jedynym właśnie jednym najprostszym naciśnięciem ekran zablokowany. mogę ekran zablokować. To jest bardzo prosta blokada, wtedy kiedy nie chcę czekać tej minuty albo uważam, że jak włożę telefon do kieszeni, to przez tę minutę on po prostu e, zacznie robić dziwne rzeczy, więc natychmiast go blokuję. I to są wszystkie przyciski, które tutaj są. A przepraszam, jeszcze przycisk początek, home, który jest na dole, na środku urządzenia i w normalnych warunkach będziecie go naciskać kciukiem lub też, nie, raczej kciukiem. Ten przycisk home będzie potrzebny w kilku sytuacjach. Po pierwsze, naciśnięcie jednokrotne naciśnięcie tego przycisku sprowadza nas do ekranu początkowego to znaczy do tego głównego pulpitu, na którym się znajdują ikony wszystkich aplikacji iPhone'a. Jeśli jesteśmy już na tym pulpicie i naciśniemy kolejny raz przycisk Home, to przejdziemy do Spotlighta. Wyjaśnię krótko, co to jest Spotlight, bo to jest narzędzie rodem z komputerów Apple. Spotlight to jest taka lepsza wyszukiwarka, nie Ctrl-F w Windowsie, tylko jakiś tam inny skrót definiowalny w komputerze, dzięki któremu wchodzimy do wyszukiwania wszystkiego, co w komputerze się znajduje, to znaczy od programów począwszy, czyli że możemy z tej pozy z pozycji tego właśnie Spotlighta yy, uruchamiać po programy poprzez różnego rodzaju dokumenty, multimedia, i wszystko inne, co się w komputerze znajduje. Kolejność pojawiania się różnych kategorii znalezisk to my sobie możemy zdefiniować. Nie wiem, jak jest w iPhoneie, nie sprawdzałem, czy tutaj również tak daleko doszła ustawialność telefonu. Może nie, ale jakoś to mnie specjalnie nie przeraża. Przydaje się Spotlight, no na przykład... Hmm, do tego, aby wejść do ulubionych, aby wejść do e, miejsca, gdzie się przechowuje najczęściej używane na przykład kontakty, do których najczęściej dzwonimy. Kolejne zastosowanie mm, klawisza HOME to jest trzykrotne szybkie naciśnięcie tego klawisza i jest to funkcja dodana w oprogramowaniu w wersji 3.1 to trzykrotne szybkie naciśnięcie klawisza home również można zdefiniować, w sensie można zdefiniować jego funkcję, co ono będzie robić, to trzykrotne naciśnięcie. I te funkcje definiuje się w ustawieniach ogólnych i w uniwersalnym dostępie w tych ustawieniach ogólnych, bo chodzi o to, że ta komenda trzykrotnego naciśnięcia klawisza home może nas przełączać pomiędzy voiceoverem a Zoomem. Przypomnę, że jednocześnie powiększenie i udźwiękowienie telefonu nie może pracować. Więc możemy tak się przełączać między voiceoverem a Zoomem. Może również wyłączać i włączać voiceovera. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś ze znajomych potrzebuje gdzieś zna zadzwonić albo no, niech to wystarczy. Ktoś ze znajomych usiłuje gdzieś zadzwonić, a my podajemy mu telefon, ale ponieważ, o czym może nie wspomniałem, voiceover zmienia sposób posługiwania się dotykowym ekranem, bo zmieniają się gesty. Kiedy się włączy voiceover, te gesty odpowiadają za obsługę voiceovera, no więc może warto wtedy właśnie wyłączyć całkowicie voiceovera Takimi właśnie trzema szybkimi przyciśnięciami klawisza home. Wtedy podajemy pełnosprawny telefon pełnosprawnemu użytkownikowi no i może sobie dzwonić bez problemów. Kiedy on skończy dzwonić my, znów możemy sobie szybciutko bez wchodzenia w ustawienia w jakieś menu, do którego póki co nie mielibyśmy i tak dostępu w związku z tym, że telefon miał wyłączonego ojsovera. Wchodzimy, od razu, przepraszam, włączamy od razu voice-overa I, tak i tak to się szybko załatwia. Uwaga, nawet wtedy, kiedy jest wyłączona, przepraszam, zablokowana klawiatura, to i tak tego voice-overa możemy włączyć i wyłączyć trzykrotnym naciskaniem klawisza home. Więc muszę sobie przypomnieć, bo chcę przejść do następnej funkcji klawisza home, Dłuższe przytrzymanie tego klawisza powoduje w przejście do głosowego sterowania telefonem. Tylko zaraz zobaczę, czy również w sytuacji, kiedy klawiatura jest zablokowana. Moment. Klawiatura w sensie wyświetlacz. Tak. Można korzystać Również przy zablokowanej klawiaturze, przy zablokowanym oczywiście ekranie z funkcji voice control, czyli z głosowego zarządzania telefonem, to zarządzanie sprowadza się w gruncie rzeczy do dwóch kwestii, to znaczy do wybierania numerów i sterowania iPadem. Na przykład, spróbuję poprosić komórkę, żeby mnie połączyła z kolegą. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, bo podpowiedzi Agaty dochodzą przez słuchawkę w tym wypadku. No dobrze. Przyciskam. Zadzwoń do Ireneusz Piątkowski. Łączę z Ireneusz Piątkowski praca. Nie pozwolimy mu się połączyć. Zrobił to bezproblemowo. Ale... On jest bardzo sprytny i jeszcze inną rzecz nam może zrobić. Mianowicie możemy podyktować telefonowi numer telefonu. Numer abonenta, do którego chcemy zadzwonić. Znów odblokuję klawiaturę. Zadzwoń do 8,1. Zadzwoń do osiem, jeden, siedem, pięć, siedem, siedem, sześć, sześć, zero, numer. I niebawem, o, to jest mój telefon stacjonarny, ekran zablokowany. No, działa. Można sobie podać cyferkami numer telefonu. Także ci, którzy się obawiają, że sobie nie poradzą z wpisywaniem numerów telefonu tak po prostu z palca, jak to się mówi, myślę, że mogą się tym zupełnie nie martwić. Ale tak przy okazji w następnym odcinku pokażę wam, jak się wybiera numery, które nie są w książce telefonicznej zapisane. Pokażę też książkę telefoniczną, pokażę ulubione i zobaczymy, co tam się jeszcze mieści i czego sam się e, nauczę. Tymczasem to byłoby wszystko w drugiej części pierwszego wydania Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii i znajdującego się pod adresem makowisko.klangoblog.net można też do mnie pisać na adres makowisko.info.gmail.com. Do usłyszenia wkrótce. Mówił Robert Hecyk. To była Matosfera. Podcast o przyjaznych.